Zagadka trzecia, czyli wstyd. Detektyw Pozytywka wbiegł do klatki schodowej i starannie zamknął za sobą drzwi. Brr, jak zimno. Pierwszy tak zimny poranek tej jesieni. Chyba trzeba już będzie wyciągnąć z szafy czapkę, szalik i rękawice. Właśnie przytknął dłonie do grzejącego od paru dni kaloryfera, gdy nagle usłyszał poirytowany głos pani Majewskiej z parteru. — To wstyd! — pomstowała pani Majewska z zaniedomkniętych drzwi do mieszkania. — Dwóch detektywów w kamienicy, a łobuzy i tak robią, co chcą. Detektyw Pozytywka poczuł, że się czerwieni. Stanął przed drzwiami pani Majewskiej, odchrząknął dla odwagi, a potem zapukał. — Proszę! — zawołała pani Majewska. Detektyw Pozytywka wszedł do środka. Dostrzegł sylwetkę pani Majewskiej na tle balkonowego okna. Stała tyłem do pokoju i wyglądając na balkon pomstowała głośno. — To chuligani! — piekliła się. — Tylko by wszystko niszczyli i psuli. I po co to? Na co? Żeby chociaż zabrali, ale nie, zniszczyć i uciec. od i cała uciecha. Pani Majewska, ale co się stało? Zapytał detektyw Pozytywka, przystając obok rozeźlonej sąsiadki. Co się stało, co się stało? Fuknęła pani Majewska. Tylko potraficie pytać, co się stało, nic więcej. I pan, i ten pański kolega z Marlak. Martwiak. Poprawił ją detektyw Pozytywka. I to wcale nie jest mój kolega. Pani Majewska wzruszyła ramionami. Martwiak czy zmarlak na jedno wychodzi, powiedziała stanowczo. Ładnimi detektywi, nawet zwykli chuligani się ich nie boją. To powinna być najbezpieczniejsza kamienica na świecie. A proszę, wskazała na balkon. Dopiero teraz detektyw Pozytywka zobaczył, że na balkonie pośród glinianych skorup leżą chryzantemy. Ich łodygi były uwięzione w półprzeźroczystych kawałkach lodu. Musieli kamieniem rozbić albo czymś tam, mamrotała pani Majewska. Kupiłam wczoraj takie ładne chryzantemy. Tanie były, ale ładne. Pomyślałam, akurat przydadzą się przed świętem zmarłych. Zaniosę dzisiaj na cmentarz, wstawię do flakonu, co go mam na grobie męża. I pan zobaczy. Co zrobili? Detektyw Pozytywka przyjrzał się uważnie skorupom, w których dopiero teraz rozpoznał kawałki wazonu. Nigdzie jakoś nie mógł wypatrzyć kamienia. — Nie wstyd panu! — gderała pani Majewska. Pod pana nosem takie rzeczy się dzieją. Ten, jak mu tam zmarlak. Martwiak, poprawił odruchowo detektyw Pozytywka. Martwiak, kontynuowała niezrażona pani Majewska. Był tu przed chwilą i przynajmniej obiecał, że złapie tych łobuzów. A pan co? Tylko pan stoi i się gapi. I to ma być detektyw? Detektyw Pozytywka raz jeszcze wyjrzał na balkon, zamyślił się, a potem... Parsknął śmiechem. Martwiak obiecał ich złapać? Wykrztusił. Naprawdę? Chciałbym to zobaczyć. Pani Majewska aż się nadeła z oburzenia. No nie, tego już za wiele. Nim jednak zdążyła coś powiedzieć, detektyw Pozytywka przytknął palec do ust. Pani Majewska. Czy pani wie, jaka dzisiaj była temperatura w nocy? Zapytał. Minus osiem stopni. Pierwsza tak zimna noc. Dlatego jestem pewny, że martwiak nikogo nie złapie. Bo nikt tu nie zawinił. To co, samo pękło? Krzyknęła pani Majewska. A żeby pani wiedziała, że samo? Odpowiedział detektyw Pozytywka. I poszedł do swojej agencji. No cóż. Nikogo chyba nie zaskoczy informacja, że detektyw Pozytywka i tym razem miał rację. Dlaczego więc pękł wazon, w którym pani Majewska trzymała na balkonie chryzantemy?